są informacje Polskiego Radia 24. Sześcioro zaprzysiężonych wczoraj sędziów przyjechało do Trybunału Konstytucyjnego. Chcą rozpocząć pracę. Za benzynę zapłacimy nieco mniej, za olej napędowy nieco więcej. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na ten weekend. Załoga misji Artemis II wróci tej nocy na ziemię. Przed nimi najbardziej niebezpieczna część całej operacji. Minęła 14. Radosław Siennicki. Zapraszam. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjechali do pracy. Wcześniej spotkali się z notariuszem. Chcą wręczyć prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu zaświadczenia o ślubowaniu. Czy pojawienie się sędziów w Trybunale oznacza, że rozpoczęli formalnie pracę? O tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.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 Ślubowanie złożyła tylko dwójka sędziów, Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. i dla nich ma przygotowane miejsca pracy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian. Od jutra maksymalne ceny benzyny będą o kilka groszy niższe, oleju napędowego nieco wyższe. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą jutro 6 ,14 zł 14 groszy, litr 98 ma kosztować 6,73, na litr oleju napędowego 7,68. Ekspert rynku paliw Dawid Czopek mówił na naszej antenie, że ceny paliwa będą wysokie, dopóki nie uda się odblokować cieśniny Ormus. Ocenia się, że ze 100, 120 statków, które normalnie tamtędy przepływają na dobę, w tym momencie przepływa tylko 10, może 15. Opublikowane dziś ceny będą obowiązywać do poniedziałku włącznie. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji i rosyjska Polonia oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W miejscach tragedii zapalono znicze i złożono kwiaty. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.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 Uroczystości rocznicowe odbywają się także w kraju. Prezydent Karol Nawrowski wraz z politykami Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Pamięć ofiar uczczono również w Sejmie i w Senacie, przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na cmentarzu wojskowym na Powązkach oraz na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Trzynastolatka z Gdańska sprzedawała narkotyki swoim rówieśnikom. Środki odurzające miała od 18-letniego mężczyznę. Sprawa wyszła na jaw na początku miesiąca po zgłoszeniu dotyczącym handlu używkami wśród nieletnich. Policjanci przeszukali dom nastolatki. Dziewczynka przyznała się do udzielania substancji psychotropowych, w tym mefedronu. Relacjonuje młodszy aspirant Aleksandra Filip z gdańskiej policji. 13 Trzynastolatka przyznała się do udzielania substancji psychotropowych rówieśnikom, a policjanci dotarli do pozostałych osób, które kupiły od dziewczynki środki odurzające w postaci mefedronu. Sprawa została potraktowana priorytetowo przez policjantów Wydziału Kryminalnego, którzy współpracując z policjantami od problematyki nieletnich i patologii dotarli do podejrzanego o sprzedaż narkotyków nieletnim i obrót znaczną ilością narkotyków. Osiemnastolatek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 20 lat więzienia. Przed sądem dla nieletnich staną dwie trzynastolatki. Jedna odpowiada za udzielanie narkotyków, a druga za ich zażywanie. Sprawa jest rozwojowa. A teraz przenosimy się przed siedzibę Trybunału, Konstytucyj... Trybunału Konstytucyjnego. Głos zabierają po zaprzysiężeni wczoraj sędziowie. było trochę... okay, to... ja operatorzy. No, tak. Naprawdę, no to ja to panu... nie ubada. gdzieś co to weź, weź, tam po prostu tak, tak. nie ma. Widzą Państwo teraz nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przygotowują się do krótkiej konferencji prasowej. Po tym, jak... Trwają przygotowania do konferencji prasowej nowo wybranych członków sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Transmitujemy to, co się dzieje przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego dla Państwa dzięki uprzejmości TVP Info. Tak jak mówiłam, trwają te przygotowania. Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zabiera głos. Jest nasz obowiązek, że po ślubowaniu, które zostało wczoraj złożone w Biurze Podawczym Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy od razu przystąpić do wykonywania obowiązków sędziowskich. Po to zostaliśmy wybrani. Byliśmy wczoraj, jesteśmy dzisiaj. Udało się w zasadzie bez bezproblemowo wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Zapewniono nam godne warunki. mieliśmy salę, póki co wspólną. Inna sytuacja, rzecz jasna, dotyczy pani sędzi Będkowskiej i pana sędziego Szostka, którzy mają udostępnione własne pokoje. My takich pomieszczeń osobnych nie mamy, ale mamy zapewnienie, że jeżeli chodzi o wejście do budynku Trybunału Konstytucyjnego, to jest ono jak najbardziej e, możliwe. No ale nie chodzi o to, żebyśmy wchodzili tylko do budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale żebyśmy wykonywali podstawowe funkcje e, sędziowskie, które polegają na e, orzekaniu. W związku z tym złożyliśmy e, pismo do pana e, prezesa, e, które jest jakby odpowiedzią na wczorajszą naszą rozmowę o to, żeby umożliwić nam wykonywanie obowiązków służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego, no, co wynika z e, ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. E, żeby nie było żadnych wątpliwości, złożyliśmy też e, dokumentację. Poza tym e, e, listem, ty, ty, ty, tym wnioskiem, który zaraz Państwu pokażę, e, złożyliśmy e, podpisany akt ślubowania wraz z e, dokumentem, dowodem, tego, że został on złożony panu prezydentowi wobec pana prezydenta. Też z protokołem z wczorajszej, z wczorajszego właśnie ślubowania. I wnosimy o to, żeby pan prezes zrealizował obowiązek, który wynika z ustawy, zgodnie z którą prezes Trybunału przedziela nowemu sędziowi sprawy, stwarza warunki umożliwiające wypełnienie obowiązków sędziego. W związku z tym nasza taka bardzo konkretna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 prawnej. Takiego oczekiwania e, w naszym przekonaniu jej nie ma. E, proszę Państwa, tak e, mniej więcej e, wygląda treść tego um, dokumentu. E, został, on, został on złożony przez e, czterech e, sędziów. E, nie, dos, nie dostąpili jeszcze e, e, zaszczytu e, złożenia e, ślubowania nie wobec, bo to się stało, ale w obecności e, pana prezydenta, więc czekamy, e, czekamy na e, odpowiedź ze strony pana prezesa e, i no i cóż, mamy zamiar stawiać się do pracy bo taki jest nasz obowiązek i mamy nadzieję, że, że niedługo te kolejne kroki będą stawiane. Nie tylko, że będziemy mogli wchodzić do budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale będziemy mogli wykonywać nasze sędziowskie obowiązki. Tak, dać, że została przygotowana lista dla nas. My będziemy codziennie zgłaszać gotowość do pracy. Jest przygotowana lista, którą podpisujemy. Także, więc będziemy się zgłaszać do pracy. Jestem zawierzeniem zgłoszenia Sądu Pracy, ewentualnie. Dziękuję. Z dwójką sędziów, którzy już wcześniej złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, myśmy się spotkali z panem sędzią Szostkiem, razem z, u pana prezesa. Dzień dobry. Po kolei działaniach działania się wprowadzimy trwała konferencja prasowa sędziów, którzy wczoraj, jak państwo pamiętają, składali ślubowanie w Sejmie. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, między innymi sędzia Krycjan Markiewicz po wyjściu z Trybunału Konstytucyjnego, z gmachu Trybunału Konstytucyjnego mówił o tym, że sędziowie dzisiaj przyjechali do pracy, złożyli na ręce prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego, takie pismo z wnioskiem o udostępnienie im gabinetów, o umożliwieniu im normalnej pracy. Dzisiaj, jak mówił Krystian Markiewicz, sędzia Krystian Markiewicz, dostali godne warunki do pracy, no ale jednak nie jest to, to czego by oczekiwali, bo po prostu nie są uznawani, jak wszystko na to wskazuje, przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego za prawowitych sędziów tego Trybunału, więc nie dostali także spraw i dostępu do, do akt tych spraw, którymi mieliby się zajmować. To transmisja po wyjściu konferencji prasowej, po sędziów nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego z gmachu Trybunału. To podsumujmy to, co, co dzisiaj się wydarzyło. Około dwóch godzin temu nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjechali do pracy. Wcześniej spotkali się z notariuszem. Mieli wręczyć prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu zaświadczenie o ślubowaniu. Co się stało? Przed Trybunałem Konstytucyjnym jest Sylwia Białek, który, która śledzi dokładnie wszystkie te wydarzenia. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. No już wiemy, że nie do końca Formalnie oznacza, pracy, prawda? Tak, tak, tak dokładnie. Że, że sędziowie nie rozpoczęli formalnie tej pracy. No ale to w takim razie jaki jest ich status. No właśnie tak naprawdę nie wiadomo. Z tego względu, że prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił wczoraj, że nie dopuści do orzekania sędziów, którzy złożyli ślubowanie jedynie w Sejmie. Tylko dwie osoby, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyli ślubowanie zarówno w Sejmie, jak i tydzień temu w Pałacu Prezydenckim. No i zdaniem Bogdana Święczkowskiego ci sędziowie mogą rozpocząć pracę. Otrzymali oni gabinety, otrzymali sprawy, którymi mają się zająć w najbliższym czasie. Natomiast czwórka sędziów która ślubowała tylko wczoraj w Sejmie. Zdaniem Bogdana Święczkowskiego prawnie nie jest jeszcze, ci sędziowie nie są jeszcze sędziami Trybunału Konstytucyjnego i zostali wpuszczeni dzisiaj do środka. Tak jak wspomniałaś Ewo, przyjechali po godzinie 12. Zresztą cała szóstka przyjechała. Podobnie jak wczoraj jednym busem. Ci sędziowie do środka weszli. No tylko, że sędziowie, którzy ślubowali też w Pałacu Prezydenckim, dostali gabinety, dostali sprawy do orzekania. Natomiast pozostała czwórka została zaproszona do biblioteki. No i przez dwie godziny rozmawiali ze sobą, rozmawiali też z prezesem Trybunału, no tylko, że jak wspomniałaś, sędzia Krystian Markiewicz powiedział, że nie chodzi o to, żeby oni przyjeżdżali tylko do Trybunału Konstytucyjnego właśnie i spędzali czas w bibliotece, tylko chcą po prostu normalnie przystąpić do pracy. Ich zdaniem, zresztą zdaniem też rządzących, są prawnie wybranymi przez Sejm 13 marca sędziami. Złożyli wczoraj ślubowanie i po prostu muszą, nawet to jest obowiązek, muszą rozpocząć pracę jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Tu jest automatyzm. Składa ślubowanie wobec prezydenta, zjawia się w Trybunale, a w Trybunale prezes przydziela sprawy. Tam nie ma wpisanej formuły może przynieść, tylko przydzieli. Stąd od Święczkowskiego nie oczekujemy filozofowania, tylko przedzielenia, przedzielenia spraw zgodnie z ustawą. Na to się nakłada problem osobisty pana Święczkowskiego. Został wybrany na prezesa niezgodnie z prawem. Jak państwo słyszeli, konstytucjonalista profesor Marek Chmaj uważa, że Bogdan Święczkowski nie ma uprawnień do tego, aby dopuszczać do orzekania, aby decydować o tym, który sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma prawo orzekać, a który nie. Czyli dublerzy. Stąd Święczkowski tak po ludzku boi się, że dojdzie do sytuacji, w której większość trybunale będą mieli sędziowie powołani przez obecną władzę, a nie w czasach PiS-u, A to będzie oznaczać postępowanie dyscyplinarne względem Święczkowskiego i być może nawet złożenie go z urzędu. O obawach Bogdana Święczkowskiego mówił profesor Marek Chmaj, który zauważył, że w zgromadzeniu ogólnym, które zgłosiło kandydatury, brały udziały osoby nieuprawnione, a jak będą wyglądały kolejne dni, sędziowie zapowiadają, że w pracy stawiać się będą. No tylko, że prezes Bogdan Święczkowski czeka na decyzję tak naprawdę prezydenta, bo powiedział, że jeśli prezydent zatwierdzi, uzna to ślubowanie za zgodne z prawem, to on także się pod tym rozwiązaniami podpisze. Jeśli nie, to dla niego to ślubowanie złożone wczoraj przez sędziów w Sejmie nie jest zgodne z prawem i według niego sędziowie nie mają prawa orzekać. Sylwio, bardzo dziękuję Ci za podsumowanie tej skomplikowanej bardzo e, sytuacji. Cały czas wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, ale tak jak mówię, za te relacje bardzo dziękuję. Sylwia Białek, dziękuję. do usłyszenia. też. Połączył się z nami pan profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej i Prawa Cywilnego. Witamy panie profesorze w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jaki jest status czworga sędziów, którzy wczoraj wobec prezydenta, ale bez jego fizycznej obecności złożyli ślubowanie i stali się formalnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego? No właśnie, stali się czy nie stali wobec panie, tego, no nie jaką nie nie postawę prezes nie ma są. obecny prezentuje? są sędziami Trybunału Konstytucyjnego od momentu podjęcia przez Sejm uchwały o powołaniu tych sędziów. Pamiętajmy, że to tutaj Konstytucja w artykule 74 ust. 1 nie pozostaje żadnych wątpliwości, kiedy następuje skuteczne powołanie sędziów, a dopełnienie już aktu formalnego, który jest przewidywany przez ustawę, nie przez Konstytucję, czyli złożenie ślubowania, jest wczorajszym. Także zostały wszystkie przesłanki, które są wymagane, by sędzia mógł skutecznie objąć urzędowanie, podjąć funkcję w Trybunale Konstytucyjnym. No i rzeczywiście mamy do czynienia z prawdziwym oporem w dopuszczenia do pracy w Trybunale Konstytucyjnym do strony prezesa Trybunału, pana Święczkowskiego, który twierdzi, że należy oczekiwać na decyzję Pana prezydenta w tej sprawie, a być może na zakończenie postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego. I tu mam dwie uwagi. No jedna uwaga jest taka. Po pierwsze, pan prezydent nie ma e, żadnych uprawnień, nie podejmuje żadnych czynności urzędowych, więc nie wiem na jakiej zasadzie. Bo ciekawe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 aktu ślubowania składanego wobec prezydenta, nastąpiło wczoraj, ale generalnie rzecz biorąc prezydent nie podejmuje w tym wypadku żadnej czynności urzędowej w rozumieniu konstytucyjnym, w rozumieniu tego, co jest określany przez prawników jako czynności urzędowe czy mieszczące się w sferze prerogatyw. To nie jest ten przypadek, To nie jest ten przypadek, który dotyczy sędziów powołanych do sądów powszechnych np. przez Pana Prezydenta, gdzie mamy do czynienia z aktem mianowania. Rzeczywiście. Tutaj to jest zupełnie inna sytuacja. Druga, druga uwaga y, dotyczy no właśnie y, tego, no, o czym słyszymy, zapowiedzianego sporu kompetencyjnego. Otóż tu nie ma żadnego sporu kompetencyjnego, dlatego że po to, że mówić o sporze y, kompetencyjnym, czyli jakby y, o sporze, który z organów na przykład ma, jeżeli mówimy o pozytywnym sporze, wykonać określoną funkcję, czy określone uprawnienie, a rozumiem, że o to miałby, miałoby chodzić w tym przypadku pomiędzy morszałkiem swojemu i prezydentem, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że tu nie ma żadnych kompetencji pana prezydenta. Podobnie jak zresztą nie ma kompetencji pana marszałka, bo to Sejm podjął decyzję, a złożenie aktu ślubowania, zresztą jak widzieliśmy wczoraj na zaproszenie samych sędziów nastąpiło wobec prezydenta, czyli chodziło o to, by ten komunikat o złożeniu ślubowania dotarł do pana prezydenta. I tak się stało. Natomiast prezydent, jeszcze raz powtórzę, nie uczestniczy w samym akcie powołania. Gdyby chciał to uczynić, a rozumiem, że takie są intencje wynikające z tego, co, o czym mówi pan Bogucki z kancelarii prezydenta, no to musimy należałoby uznać, że mamy do czynienia z ingerencją w sferze kompetencji konstytucyjnych, przewidywanych przez konstytucję wyraźnie dla, dla władzy ustawodawczej. I nie można się wyobrazić, nawet na jakiej podstawie prezydent mógłby w tym momencie dokonywać oceny czy cenzury w się sprawie ważności powołania uchwały Sejmu. Nie ma takich możliwości, więc czekamy z zainteresowaniem na realizację wniosku sędziów, którzy dzisiaj taki wniosek przedstawili o Wskazanie podstawy prawnej, która uniemożliwiałaby im rozpoczęcie funkcji w Trybunale Konstytucyjnym. No właśnie, Panie Profesorze, czy prezes Trybunału Bogdan Sienczkowski działa zgodnie z prawem? Ma prawo do tego, żeby tę te, te, te czwórkę czworosędziów nie dopuszczać do orzekania? Zdecydowanie nie ma prawa. I oczywiście tutaj mam do czynienia z naruszeniem jego kompetencji, ponieważ prezes, jeżeli uznać, że jest są pełniącą funkcję prezesa w każdym razie, no ma obowiązek organizowania pracy sędziów Trybunału Postylnego, organizowania pracy całego Trybunału, bo z tego musi stwarzać także warunki do tego, żeby te funkcje mogły być podjęte. On tego nie czyni, czyli w gruncie rzeczy można oczywiście uznać, że to jest jest bronienie dostępu do wykonywania funkcji przez ważnego funkcjonariusza publicznego, którym jest sędzia Trybunału Kostyjnego. To jest przecież działanie po prostu nielegalne. Wydaje się, że tu nie można mieć wątpliwości. No zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała dalej. Mam, mam nadzieję, mam nadzieję, że jednak e, e, dojdzie do pewnej refleksji, e, i sędziowie zostaną dopuszczeni do wykonywania swoich funkcji. No mogę zapytać Panie profesorze, na jakiej podstawie e, ma Pan te nadzieje, bo i wypowiedzi Bogdana Księczkowskiego, i wypowiedzi e, polityków Prawa i Sprawiedliwości, i wypowiedzi e, z otoczenia prezydenta Karola Wrockiego na to raczej nie wskazują. Rzeczywiście nie wskazują, ale y, pamiętajmy, że jednak y, bardzo wiele rzeczy powiedziano w przestrzeni publicznej na ten temat. Wydaje się, że te argumenty, które zostały sformułowane y, przeciwko takiemu stanowisku, jakie zaprezentował chociażby wczoraj pan Bogucki z kontrarii prezydenta, y, y, wobec tego, co, o, czym, o czym mówią właściwie przedstawiciele świata prawniczego prawie wszyscy, Poważni przedstawiciele świata prawniczego y, mówią, mówią dokładnie w tym samym kierunku, tym samym tonem, że mamy do czynienia z naruszeniem prawa. Myślę, że to powinno skłaniać do refleksji. Tu mam pewną nadzieję. Poza tym y, ja jestem człowiekiem, który y, pamięta doskonale swoje czasy w Trybunale Konstytucyjnym y, i wiem przecież, że no, jednak po pewnym, w pewnym momencie y, dochodzi zawsze do refleksji. Wszyscy, którzy są na stanowiskach y, sędziów w Trybunału Konstytucyjnym, no, muszą w pewnym momencie zobaczyć swoją odpowiedzialność, poczuć odpowiedzialność za państwo i za dobro wspólne. Wierzę w z tego, że w Trybunale Konstytucyjnym no, co najmniej z dotychczasowych sędziów pewna, pewna część może zmienić stanowisko, co będzie już istotnym czynnikiem ważącym o dalszej ewolucji sytuacji. Jeżeli na przykład y, y, następnych ki kilku sędziów y, dołączy się do stanowiska, które prezentowane jest przez y, nowo powołanych sędziów Trybunału. W jaki sposób oni ewentualnie mogliby wywrzeć presję na prezesa Święczkowskiego? No, myślę, że mają tutaj do czynienia z możliwością domagania się zwołania wolnego zgromadzenia. Pamiętajmy, że pewne decyzje też wymagają podejmowania, na przykład chociażby decyzje związane z rozstrzyganiem tego tak zwanego sporu kompetencyjnego, o który tutaj chodzi, czy tego wcześniejszego sporu, który jest wytoczony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zakwestionowania dotychczasowego wyboru sędziów Trybunału, który był notabene ustalony ustawą przyjętą przez większość Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie w swoim czasie. Myślę, że tutaj mo może dojść jeszcze do bardzo ciekawych, interesujących zdarzeń. No i też pamiętajmy, że tak czy inaczej, to w, przecież w, w najbliższych miesiącach dojdzie do ukonstytuowania się trybunału, w którego składzie będzie Ośmiu sędziów nowych, powołanych przez, przez Sejm. Bo w, w, w czerwcu, a następnie we wrześniu odejdą dwaj następni więź, w, w, sędziowie. I z tego to stworzy, moim zdaniem, już zupełnie nową sytuację. Przy większości Sejmi, sędziów um, nowo powołanych, którzy no, dysponując większością mogą jednak doprowadzić do um, podjęcia określonych decyzji. Panie Mam profesorze, nadzieję, że... a jak wiele zależy od postawy y, tego. Y czworga sędziów, o których dzisiaj no, rozmawiamy, bardzo, bo bardzo oni nie deklarują, wiem. że będą się stawiać codziennie, będą podpisywać listę, nawet wbrew tym postanowieniom prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, to będzie kropla, która będzie drążyć skałę i rozmiękczać stanowisko prezesa, czy wręcz przeciwnie może ja doprowadzić sądzę. do takiego zabetonowania się po każdej ze stron? I ja sądzę, ja że to jest istotny element, y, ponieważ y, mam tutaj do czynienia jednak z pokazaniem y, także i opinii publicznej na zewnątrz y, takiej bardzo zdeterminowanej postawy sędziów. To są osoby, które, do których ja czuję ogromny szacunek, ponieważ y, podejmowanie y, pracy, podejmowanie funkcji w takich warunkach, y, jakie jak zostały mi stworzone, no muszę powiedzieć, że wymaga prawdziwego hartu ducha. Y, nie każdy by się na to zdobył. No to są ludzie odważni o najwyższych kompetencjach prawniczych i oczywiście można by sobie wyobrazić, że mogliby wykonywać wiele innych funkcji. No zdecydowali się także w imię odpowiedzialności za państwo podjąć tego rodzaju zadania w Trybunale Konstytucyjnym i w tej chwili ta ich postawa, którą prezentują od wczoraj, no świadczy bardzo wyraźnie o tym, że są to osoby, które będą dążyły konsekwentnie do celu i jestem przekonany, że ten cel osiągną. Czy tym celem jest zakończenie chaosu, kryzysu Trybunału Konstytucyjnego? Jest zakończenie chaosu. Jest zakończenie, chaosu, jest zakończenie tego, co w, w gruncie rzeczy szalenie podważa autorytet państwa, podważanie autorytetu Trybunału, najważniejszej instytucji odpowiedzialnej za respektowanie Konstytucji, jej przestrzeganie, jest czynnikiem absolutnie ważącym, kluczowym dla przywrócenia rządów prawa w Rzeczpospolitej. o tym wczoraj jeszcze Czarzasty, że to co się wczoraj wydarzyło, jego zdaniem ostatecznie ten chaos kończy. Czy pan jest też o to spokojny, czy to nie jest to tak, znaczy, że jesteśmy jest to pewno, u na, progu jest. następnej jakiejś burzy? Jest, jest, jest, jest na pewno istotny krok w kierunku zakończenia tego chaosu. Oczywiście w tym momencie dopóki trwa takie, taka sytuacja, jaką widzimy w Trybunale Konstytucyjnym, jeszcze się nie zakończy, mamy do czynienia przecież także z wieloma problemami w wymiarze sprawiedliwości, związanymi z powołaniem Krajowej Rady Sądownictwa Nowej. Ona w, to się dzieje na naszych oczach z uporządkowaniem sytuacji w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym. To wszystko ciągle jeszcze jest przed nami, ale wierzę, że to musi nastąpić, ponieważ nie ma innego wyjścia w państwie, w którym żyjemy. Musi nastąpić uporządkowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, bo to jest w interesie wszystkich stron z politycznego sporu. To w ogóle nie powinno być przedmiotem politycznego sporu, bo prawidłowo wkluzujący wymiar sprawiedliwości to jest sprawa, która jest ważna dla Wszystkich i dla obywateli przede wszystkim. Dla obywateli, którzy są na pewno już po tylu latach, po ponad dziesięciu latach zmęczeni tą to, to, to nieustanną awanturą, niepewnością, podważaniem wiarygodności orzeczeń. To wszystko tworzy stan ogromnej niepewności i rozczarowania. Ja myślę, że to musi być czynnik poważnie brany pod uwagę. I mam nadzieję, że także to doprowadzi również do pewnego w części klasy politycznej i także do zmiany decyzji przez pana prezydenta. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pan profesor Marek Safian, były prezes Konstytucyjnego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego był z nami i poświęcił nam swój cenny czas do usłyszenia. Reklama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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 14.30. Radosław Siennicki. Zapraszam. Nowo zaprzysiężeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do prezesa tej instytucji o umożliwienie wykonywania obowiązków. W tym celu złożyli pismo do Bogdana Święczkowskiego. W południe sześcioro sędziów wstawiło się w siedzibie TK. Ci, od których prezydent odebrał przysięgę, otrzymali swoje pokoje. Pozostałym sędziom zapewniono wspólne pomieszczenie. Wszyscy jesteśmy gotowi do pracy, mówił po opuszczeniu siedziby Trybunału sędzia Krystian Markiewicz. Czekamy na o, odpowiedź ze strony pana prezesa. No i cóż, mamy zamiar stawiać się do pracy, bo taki jest nasz obowiązek i mamy nadzieję, że niedługo te kolejne kroki będą stawiane. Nie tylko, że będziemy mogli wchodzić do budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale będziemy mogli wykonywać nasze sędziowskie obowiązki. Przypomnijmy, wczoraj w Sejmie odbyło się ślubowanie sześciorga sędziów. Wcześniej od dwojga z nich przysięgę odebrał prezydent. Pozostałych na uroczystość nie zaprosił. Na ślubowaniu w Sejmie Karol Nawrocki się nie stawił. Według prezydenta wczorajsza uroczystość bez jego udziału jest nieważna. Unijny system kontroli wjazdów i wyjazdów na granicach działa już na pełnych obrotach. Zapamiętuje on i rozpoznaje rysy twarzy czy linie papilarne, nachronić chronić unijne granice przed nielegalną migracją i napływem przestępców. Polska część unijnych granic jest coraz bezpieczniejsza, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ten system pozwala skanować i rejestrować osoby wjeżdżające na teren Unii, wyłapywać te osoby, które mają zakaz wjeżdżania, ale przede wszystkim pozwala też eliminować wszelkie nadużycia. Docelowo system kontroli wjazdów i wyjazdów będzie działał na wszystkich zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Na koniec Elbląg, który obchodzi dziś 780. rocznicę uzyskania praw miejskich. 10 kwietnia 1246 roku osadę założoną przy Grodzie Krzyżackim lokowano na prawie lubeckim. Miasto było bardzo nowoczesne jak na tamte czasy, wskazuje historyk Bartosz Skop. Czym się ono wyróżniało? Przede wszystkim dużą autonomią tego organizmu miejskiego, samostanowiącego się. Elbląg to prawo posiadał troszeczkę w ograniczonym zakresie, ponieważ zakon krzyżacki, główny władca tego obszaru, zabrał z tego prawa kwestie między innymi sądownicze. Od dziś w elbląskim muzeum można oglądać akt lokacyjny Elbląga. Dokument będzie prezentowany przez miesiąc. Ode mnie to dziś wszystko. Za pół godziny o 15.00 przywita się z Państwem Łukasz Jakubowski. Dobrego dnia, do usłyszenia.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Power. Power. Po reklamie.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 Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. I 24 minuty zostały do godziny 15. Stan Dnia. Matowa sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym po wczorajszym ślubowaniu sędziów wybranych 13 marca. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uzdaje ślubowania czworga sędziów, których nie zaprzysiągł. Tam jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry Małgosiu, witaj. Dzień, dzień dobry. To jak sprawę komentują politycy? Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że mamy do czynienia z sytuacją absurdalną. Dodał, że winę za to ponosi prezydent i jego otoczenie, bo podzielili prawidłowo wybranych sędziów na dwie grupy. Podkreślił też, że jeżeli prezes Święczkowski nie będzie dopuszczał do orzekania czwórki sędziów, to minister sprawiedliwości powinien wdrożyć plan C skuteczne zakotwiczenie tych sędziów, potraktowanie ich w taki sam sposób. Jeżeli nie będzie refleksji, bo uważam, że powinna być. Tutaj jest podobna sytuacja jak z ambasadorami. To znaczy, to jest odmrażanie sobie uszu na złość, tylko, że to jest po prostu szkodliwe dla, dla państwa i dla, dla polskiej racji stanu. To jest, szkodzi polskiej polityce zagranicznej, a za chwilę to będzie szkodzić polskiej praworządności. I to jest pytanie, czy wyciągniemy z tego wnioski, czy prezydent wyciągnie wnioski, czy będzie eskalował polityczny i prawny konflikt. Ślub Ślubowanie sędziów powinno się odbyć wobec prezydenta, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita. Dodaje, że Karola Nawrockiego w Sejmie wczoraj nie było. Poza członkami prezydium Sejmu, poseł Kmita był jedynym parlamentarzystą, który wszedł do sali kolumnowej, gdzie odbyło się ślubowanie. Antykonstytucyjne działanie, dlatego czułem w obowiązku... Poinformowanie tych osób, że nie ma tam prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, że jest to działanie nielegalne i takie słowa wypowiedziałem, jakby nie zmieniło to nastawienia antysędziów, ale chyba wszyscy dzisiaj mają świadomość, że to nie jest działanie zgodne z prawem i na pewno o praworządności mowy tutaj być. Nie mogło. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050 mówi, że Bogdan Święczkowski powinien dopuścić wszystkich sędziów do orzekania. Przypomniał, że to Sejm zgodnie z Konstytucją powołuje sędziów Trybunału. Sędziowie i na to też zwraca uwagę choćby dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego. Tym różnią się od innych sędziów, że są enumeratywnie w konstytucji wymienieni jako ci, którzy podlegają przepisom konstytucji. To do sędziów sądów powszechnych, innych sądów stosuje się frazę konstytucji i ustawom. Konstytucja mówi wyraźnie kto kogo powołuje i przykro to powiedzieć, ale pan sędzia Święczkowski nie dopuszczając do orzekania tej czwórki sędziów postępuje bezprawnie. Za ten bałagan odpowiedzialność ponosi prezydent. Mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Poseł zaznacza, że to Sejm wybiera sędziów, a obowiązkiem głowy państwa jest odebranie od nich ślubowania. Polityk zastanawia się też nad celowością działań Karola Nawrockiego. Pewnie wpłyną jakieś wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie. Nie wiem, czy prezydent ma obowiązek przyjmować przysięgę od sędziów, jak ona powinna wyglądać. No i pewnie będzie spór, kto w tym Trybunale może ocenić konstytucyjność takich działań. Czy 11 sędziów, czy 15 sędziów. W związku z czym zamiast rzeczywiście łagodzić ten spór, prezydent jeszcze dolewa oliwy do ognia. Ślubowania sędziów w Sejmie nie uznaje także Kancelaria Prezydenta. Jej szef... Zbigniew Bogucki uroczystość nazwał farsą i pogwałceniem konstytucji. Stwierdził, że w Trybunale nadal jest 11 sędziów i czterech antysędziów. Małgorzata Naukowicz z Sejmu i komentarze do tego, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję Małgosiu, do usłyszenia. Dzie Komentarz.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 A wszystko to prowadzi do tego, że ten kryzys wokół Trybunału i kryzys samego Trybunału się pogłębia. Czy to już można nazwać agonią, próbą anihilacji tej ważnej, bardzo ważnej i mocno usytuowanej w konstytucji instytucji? Chyba niestety tak. Chyba niestety tak, bo tak jak mówiłam, Trybunał w pewnym momencie stał się takim łupem politycznym, Dokładnie w 2015 roku, kiedy y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 16 lat temu wydarzyła się katastrofa smoleńska. 16 lat minęło i cały czas to wydarzenie budzi zrozumiałe emocje, no przede wszystkim wśród rodzin ofiar tej katastrofy, ale myślę, że, że wszyscy Polacy, my także, które pewnie pamiętamy, to wydarzenie jako ważną chwilę również w pracy zawodowej, ważne doświadczenie w pracy reporterskiej, dziennikarskiej. Na wspomnienie o 10 kwietnia 2010 roku przypominamy sobie dokładnie, gdzie wtedy byliśmy, co robiliśmy i jakie reakcje nam później towarzyszyły. Co się zmieniło w ciągu tych 16 lat? Chyba wszystko. Ja, ja pamiętam, mam takie wspomnienie właśnie z 10 kwietnia 2010 roku sprzed Pałacu Prezydenckiego i pamiętam, że był taki moment, kiedy na twarzach ludzi, którzy tam przychodzili, malował się smutek, żal i czuć było przed Pałacem Prezydenckim jedność. To może były godziny, to może był jeden dzień, może dwa. To później prysło. Później e, pojawiły się wzajemne oskarżenia, e, m.in. o krzyż ustawiony przed Pałacem Prezydenckim, a, a potem już poszło, prawda, bo pojawiły się tezy o zamachu, e, były komisje śledcze, e, wzajemne oskarżenia przecież, no, padały słynne słowa Jarosława Gaczyńskiego, z Mównicy i zamordowaliście mi brata, e, więc... Ta jedność, która była na samym początku, ta, ta jedność w żałobie, bo to była żałoba całego narodu, niestety bardzo szybko prysła i zamieniła się w taką wzajemną agresję. I obawiam się, że skutki tej agresji też odczuwamy nawet właśnie w temacie Trybunału Konstytucyjnego. Ta tragedia niestety bardzo podzieliła i naród, i naszą scenę polityczną. I, i, i wydaje mi się, że jest to takie pęknięcie, która już zawsze z nami powstanie. Doczekamy, pozostanie się, nami. doczekamy mhm. się wyników śledztwa prokuratorskiego, bo przecież prokuratura zajmuje się um, katastrofą smoleńską i, i pewnie wszyscy oczekiwalibyśmy, a przede wszystkim rodziny ofiar, um, że dowiemy się, jakie są rezultaty tych prac. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że teraz sprawa jest przerwana przez no, chociażby wybuch wojny w Ukrainie. I wydaje mi się, że to będzie trwać, trwać i trwać. o te, te informacje, które są przekazywane przez polityków dotyczące właśnie tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, będą tylko dzielić. I też wydaje mi się, że niektórym politykom zależy na tym, żeby ta sprawa nigdy nie była do końca wyjaśniona. Cały czas to jest, no bardzo trudno przechodzi mi przez usta w kontekście tragedii tych, którzy tam zginęli, ich bliskich, ale cały czas to jest jakiś rodzaj politycznego paliwa? Niestety tak. Niestety tak. I, i, i dlatego właśnie, i, i dlatego właśnie i, i tak bardzo przyciągane to śledztwo smoleńskie. Przecież mieliśmy bardzo szybko wyniki, prac powołanej wtedy komisji, która było jednoznaczne. I e, była mowa wprost o tym, co się wydarzyło. Tylko, że tej e, prawdy, e, te, tych wyników śledztwa komisji po prostu niektórzy politycy nie chcieli przyjąć, bo e, to burzyło ich narrację. Przecież e, cała teza o zamachu smoleńskim, którą stworzył Antoni Macierewicz, doprowadziła właśnie do... E, konsolidacji pewnego środowiska politycznego, do powstania pewnego nurtu wręcz polityczno-społecznego. Na tym poniekąd Prawa i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku. A więc to jest bardzo duża siła. Nie, nie wydaje mi się, żeby politycy z tej siły tak łatwo zrezygnowali. Pani Anna Łubian-Halicka, program um, informacyjny 19.30, Telewizja Polska była z nami. Bardzo pani dziękuję również dziękuję za to również. wspomnienie tych wydarzeń sprzed 16 lat. Dzisiaj 10 kwietnia, 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Reklama.